Agaton Giller, Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854, odcinek 33. Razu pewnego kupiec, dzierżawca sprzedaży wódek, zapłaciwszy generała NN, sprzedawał wódkę do połowy z wodą zmieszaną. Generał N.N. miał polecone czuwać, ażeby dzierżawcy monopolu rządowego wyrabiania i sprzedawania wódek nie fałszowali i nie zaprawiali wódki wodą. Kupcowi zdawało się, że dobry interes zrobił, że zyski jego, zabezpieczywszy sobie generała, znakomicie się powiększą, aż tu generał który niewiele cenił sumę wziętą od kupca Oskarżył go przed sądem I wykazał wszystkie nadużycia Naznaczyli komisją na śledztwo Lecz wszystkich członków komisji Kupiec przekupił A ta w rezultacie wykazała niewinność kupca I fałsz w doniesieniu generała Generał oponował I oskarżył komisję o sprzedajność Wyznaczyli więc inną komisję dla wyśledzenia przedajności pierwszej komisji, a trzecią dla powtórnego śledztwa w sprawie owódkę, lecz kupiec przekupiwszy obie komisje sprawę wygrał na nieszczęście jenerał był poważną osobą i miał protekcją w petersburgu na zarzut więc nowego przekupstwa wyznaczoną została na śledztwo. Czwarta komisja W tej komisji znajdował się młody sowietnik, który należał do czynowników służących wieroj i prawdoj. Śledztwo przez niego okazało, iż kupiec w istocie fałszował wódkę, a poprzednie komisje były przekupione. Kupiec należał do najbogatszych moskiewskich kupców. Kapitały ogromne, jakie posiadał i szczodre szafowanie niemi w tej sprawie sprawiły, że ministerium pozbawiło miejsca sowietnika, a kupca najzupełniej usprawiedliwiło. Jeszcze jeden przykład sprzedajności. W mieście gubernianem K. rząd wzniósł dla wojska ogromne budynki koszarowe i lazaretowe. Żyd N. zobowiązał się dostawić cegły. Generał, pod którego dozorem wznosiły się gmachy, bez względu, że cegły były dobrze wypalone i wybornego gatunku, wybrakował połowę cegieł. Żyd, widząc, że stracić musi, jeżeli nie przekupi generała, udał się do niego z prośbą i ofiarował mu kilka tysięcy rubli. Sumę daną generałowi wynagrodził Żyd najgorszym gatunkiem cegieł, które generał przyjmował potem bez brakowania. Nigdy nie skończylibyśmy, przytaczając znane nam przykłady oszustwa i kradzieży czynowników. Ale dodajmy jeszcze, że w ostatniej epoce swej służby każdy czynownik stara się naziwać. to jest robić majątek. Wówczas mniej ma skrupułów, przyjmuje wszelkie, nawet małe datki. Posyła do kupców, którym może szkodzić, powinno, korzenie, herbatę, towary, bez pieniędzy. Ci, unikając jego gniewu, znoszą natręta i dają mu co tylko zechce. Rysy te dostatecznie przedstawiają nam moskiewskich czynowników, a odpowiedź na pytanie, któreśmy sobie zadali, Czemu się to dzieje, że w Moskwie, gdzie strach przed władzą jest wielki, a dyscyplina surowa, ludzie zostający w służbie nie wykonują swoich obowiązków, lecz wszyscy omijają literę prawa, gdzie i ile razy okaże się potrzeba jej pominięcia? Odpowiedź na to pytanie sama się nam nasuwa. Despotyzm? I niewola, gnębiąc moralne siły człowieka, nie są zdolne wzbudzić czystej idei obowiązku, której istotą jest doskonałość moralna. W państwie więc niewolniczem cnoty chrześcijańskie nie wchodzą w życie, a obowiązek jest zachowaniem tylko formy, a nie rzeczy. Budowa społeczna Moskwy oparta na masach ciemnych, niewolniczych, grubych, z pyszną koroną na samowładnej głowie cara, podtrzymywana tłumami czynowników i szlachty drżącej i również niewolniczej, oszukującej prawo, a wysysającej lud, nie ma zdrowia i tęgości moralnej. Przyczyna zaś, Trwałości społecznej budowy Moskwy nie leży w duchu i cnotach publicznych narodu, ale w sztucznych kombinacjach rozumu politycznego rządu, w strachu, ciemnocie narodu i braku duchowego życia, który najlepiej konserwuje i zabezpiecza instytucje społeczne i polityczne, odsuwając wszelki postęp i doskonalenie się ich. W pierwszej wiosce za wjazmą zastaliśmy procesją. Lud niósł obrazy w pole, zapewne w celu wyproszenia szczęśliwych zbiorów. W każdej wiosce, które tu są dosyć częste, zatrzymujemy się, bo pod wodę dają nam tylko od wsi do wsi. Droga przechodzi przez okolice lekko sfalowaną i wyniesioną między wzgórzami. Zielenią się łąki lub błyszczy się zwierciadło jeziorka Wsie i gaje na pagórkach wesoło ubierają widoki Ta pagórkowana okolica jest wodnym dziełem Między Dnieprem i Wołgą I należy do gałęzi Ałuńskich gór w wiosce leżącej na najwyższym punkcie okolicy Przyjęła mnie w swojej chacie wiejska gospodyni bardzo chętnie i gościnnie Pamiętne są mi jej słowa i przyjęcie Tyle w nich prawdy i poczciwości Że warte są zająć miejsce między mojemi wspomnieniami Stara to już była kobiecina Twarz jej pomarszczona i poważna Ubiór miała skromny niebieski z grubego płótna Sarafan i czarną chustkę na głowie w chacie zaś widać błogosławioną obfitość i miłą zamożność. Wystawiła na stół mięso, czaj, śmietanę, jaja i zachęcała do jedzenia i do picia, ubolewając nademną mną jako nad rekrutem od matki i rodziny oderwanym. Wypytywała się ciekawie, jakie tam życie w Warszawie, czy ludzie są gościnni i dobrzy, Syn mój, mówiła, jest teraz w Warszawie. Pisał stamtąd niedawno, powiada, że to wielkie i piękne miasto. Posłałam mu kilkanaście rubli, bo jest żołnierzem, a żołnierz skąd weźmie, jeżeli mu matka nie pośle? Zarobić nie ma gdzie, ani dosyć czasu na to. Dlatego też jak widzę żołnierza, jestem mu zawsze rada i pamiętając, że i syn mój jest w podobnym położeniu. O, daleko ta Warszawa, żeby bliżej była, to bym poszła do niego. Stamtąd idziesz i tęskno ci za matką, którą tam zostawiłeś, a syn mój tęskni u was za mną. Gościnność tej staruszki jej zdrowy, naturalny rozsądek, bardzo ujmujący, a miłość macierzyńska prawdziwie wzorowa. Było nam dobrze u niej i nie chciało się nam prędko jej porzucać. A gdy już żegnaliśmy się z nią, zapytałem, wiele jej za obiad i uczestowanie, jestem winien, odpowiedziała nic moje dziecię ja cię tu przyjmuję i częstuję może też jaka polka syna mego ugości i uraczy to się zapłaci takim sposobem chłopie w tutejszej okolicy są zamożniejsi niż w okolicach bliższych smoleńska wsie dobrze zabudowane a dobry byt jest widoczny Następnego dnia przyjechaliśmy do powiatowego miasta Grzacka, zbudowanego na obszernej równinie nad rzeką Grzatem, która wpada do Wołgi. Grzat jest spławną rzeką i stąd transportują do Wołgi na statkach wiele zboża, z Wołgi zaś przez kanały zboże to spławiają do Petersburga. Grzack słynie jarmarkami i handlem, ma ulice proste, kilkanaście kamienic i cerkwi, między którymi jest cerkiew Matki Boskiej Kazańskiej. Za miastem stoi murowane więzienie. Do niego mnie zaprowadzili i pozwolili w nim dzień jeden wypocząć. W numerze, w którym mnie umieszczono, prześladowały mnie pluskwy. Mimo czystości podłogi i ścian bardzo się wiele tego robactwa znajdowało. Widok z okna zakratowanego miałem na wysokie mury i żołnierza chodzącego przy bramie. Około południa przybyła z etapu partia aresztantów syberyjskich między nimi było kilku rekrutów polskich powiązanych łańcuchami a oddanych do wojska za kontrabandę lub ukrywanie się przed branką wojskową krótko ostrzeżeni znędzniali w szarych płaszczach szli na miejsce swego przeznaczenia z tą spokojną rezygnacją którą się w ogóle każdy słowianin Odznacza w niewoli. Z rozmowy z nimi przekonałem się, iż nic łatwiejszego jak zabezpieczenie sobie posłuszeństwa w człowieku. Nic łatwiejszego, bo surowe i srogie postępowanie, strach przed karą i silne trzymanie pod rygorem dostateczne jest do wyrobienia posłuszeństwa w człowieku, który nawet wolności kosztował. Pojmuje teraz bardzo dobrze, dlaczego ludy niegdyś wolne zgieły karki i poddały się pod jarzmo, dlaczego wolni Rzymianie byli niewolnikami rozpasanych imperatorów. Człowiek jest bardzo słabą istotą, a strona jego moralna ugina się pod każdym materialnym uciskiem. Tylko wybrane dusze, a nie całe masy zdolne są w sobie wyrobić w niewoli tęgość i hart duszy, które ich cało z jasnym czołem, sztywnym karkiem i z zacną godnością wyprowadzą z niewoli. Masy ludu podobnie jak zdolne są rozpaść się i zbudkwić w wolności, tak prędzej jeszcze Tępieją, podleją, dziczeją i nikczemnieją w niewoli. Szczęśliwy lud, który dokonywa wielkich rzeczy, unikając swawoli w wolności i nikczemności w niewoli. W tutejszym więzieniu siedziało kilkunastu kontrabandistów rosławskich. Nie wiem, jakich osądzą. Wiadomo jest, że rząd moskiewski wziął w monopol pędzenie gorzałki i że z tej przyczyny gorzałka w Moskwie jest drogą. W Litwie i w guberniach do Polski należących utrzymał się z różnymi ograniczeniami dawny stan rzeczy, a dziedzice wiejskich posiadłości mają prawo utrzymywania gorzelni. Wódka więc w tych guberniach jest tańszą i stamtąd kontrabandziści przewożą do moskiewskich guberni znaczne partie beczek z wódką. W powiecie rosławskim jako pogranicznym mieszkańcy szczególnie trudnią się tą kontrabandą. Zdarza się, że wojsko lub pogoń napotyka kilkadziesiąt przemycarzy złączonych dla bezpieczeństwa większe gromady i z ogromną śmiałością przewożących płyn bez żadnej opłaty. W takim razie przychodzi do potyczki, w której i ludzie giną. Kilku z tych przemycarzy siedzi w grzackiem więzieniu. Są to ludzie zdrowi, mocni, lecz są smutni bo spodziewają się, że ich obiją knutami i poślą do Syberii za mężną obronę beczek z wódką, w której kilku żołnierzy zabili. Drogość wódki w Moskwie wcale nie zmniejszyła pijaństwa, a biedny lud przepija się do ostatka. Dla niepoprawnego radia PL czytała Katarzyna.